Jest sobota, 18 stycznia 2025 roku. Słuchacie właśnie 534 nawizanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z wami kukiełka ulepiona z tłuszczowosku oraz włosów i mięsa pewnego podcastera, Szymonz Maściśniński. To ja. Witam się z wami i zapraszam Was na omówienie jednego z dziwniejszych horrorów ostatniego roku, czyli brytyjskiego stop motion. Film miał premierę festiwalową tak naprawdę jeszcze w 2023 i taka data widnieje w agregatach, ale tak naprawdę należy go traktować raczej jako produkcję z 2004, bo po obiegu festiwalowym trafił w ograniczonej dystrybucji do amerykańskich kin właśnie pod koniec lutego 2024 a trzy tygodnie później wylądował na VOD, no i jak to z wieloma horrorami bywa, trafił na Shader, niestety niedostępny u nas w Polsce. I totalnie mi to umknęło, ale według filmu Weba i IMDb był także w polskich kinach od 9 sierpnia 2024 i ja nie mam pojęcia czy to prawda, bo wtedy też... Wyjechałem akurat na Urlop, na Litwę, więc możliwe, że mi to po prostu umknęło, ale no jakoś tam te premiery przeglądałem i autentycznie no totalnie nie zwróciłem na to uwagi. Trochę szkoda, bo w kinie zapewne prezentowałby się lepiej niż na małym ekranie, bo przede wszystkim stroną audiowizualną, specyficzną estetyką ten film stoi. Za reżyserię odpowiada tutaj Robert Morgan. Scenariusz napisał wspólnie z Robin King, albo Robinem Kingiem, bo poprawdzie to nie wiem jakiej płci jest ta osoba. W każdym razie Morgan dotychczas kręcił wyłącznie shorty, właśnie w technice animacji poklatkowej i być może nawet widzieliście jego pracę, bo jest autorem jednego z segmentów antologii ABCs of Death 2. Odpowiada za segment D, od wszawianie. Jeżeli widzieliście to pewnie pamiętacie obleśna, porąbana rzecz właśnie brudna animacja poklatkowa, brzydkie figurki jeszcze te wszy animowane możecie go też znaleźć na YouTube jeżeli chcecie go sobie odświeżyć czy zobaczyć po raz pierwszy na kanale autora. Kanał nazywa się po prostu Robert Morgan, więc bez problemu go znajdziecie natomiast Robin King ma na koncie scenariusz tylko jednego innego filmu dramatu science fiction o tytule Mnemofrenia Magaptem 217 ocen na IMDb więc raczej nie jest szerzej znany ale już efekt współpracy tej dwójki narobił trochę szumu wśród fanów grozy bo o filmie stop motion zrobiło się przez moment głośno Kilka tam różnych mediów branżowych podkreślało, że podobno był obrzydliwy i niepokojący. tak? Czyli to, co Tygryski lubił najbardziej w ostatnich latach, był Disgusting i Disturbing, Double D, i z jednej strony wspominano o tym, a z drugiej także mówiono, że to obraz metaforyczny, pełen symboli, nie dla każdego i tak dalej. Brzmiało ciekawie, jakoś tam intrygująco, więc w końcu uznałem, że trzeba ten film nadrobić. Główną bohaterką jest Ela. Młoda kobieta mieszka z matką Suzan i Suzan jest znaną reżyserką animacji pokladkowej, jednak na stare lata artretyzm daje jej się we znaki i dłonie odmawiają posłuszeństwa. To też Ela córka pomaga jej w dokończeniu ostatniego filmu, ale także w codziennych czynnościach, np. w krojeniu steka czy innej wątróbki na talerzu mamy, zanim obie przystąpią do posiłku. I pewnego dnia stan zdrowia Suzanne się pogarsza, trafia do szpitala, a Ela początkowo próbuje dokończyć dzieło matki, szybko jednak zmienia zdanie i postanawia stworzyć własny film. I w pracy pomaga jej mieszkająca w tym samym budynku tajemnicza dziewczynka, której pomysły są co najmniej kontrowersyjne. I tak właśnie Ela wraz z tą dziewczynką wskakuje w króliczą norę. Tak wygląda punkt wyjścia dla godzinnego tripa przez świat, gdzie upiorna animacja poklatkowa przecina się z rzeczywistością głównej bohaterki i nakręca się właśnie spirala szaleństwa. W rolach głównych Ashling Franciosi jako Ella oraz Spring Springall jako dziewczynka. Młoda Springall pojawiła się jeszcze w The Beast Within z Kitem Harringtonem w tym roku, znaczy w ubiegłym, tak, 2024. A no powinna być wam znana, no bo oczywiście wystąpiła w słowiku Jennifer Kent, Demeter, Przebudzeniu Zła, ostatnio w remake'u Nie mów Zła w ubiegłym roku czy w Grze o Tron. W każdym razie obie sprawdzają się tutaj bardzo dobrze w swoich rolach. To nie są może kreacje, które zapadną w pamięć i nie wiem, zmieniają oblicze kina, ale jeżeli mam coś do zarzucenia, to bardziej temu, jak te postacie są pisane, a nie jak są odgrywane. Ale dobra, zacznijmy od zalet. Zacznijmy od tego, co mi się tutaj podobało od pozytywów. Rzeczywiście film bywa obrzydliwy i niepokojący i bardzo, bardzo, bardzo dziwny. Przy czym mam tutaj na myśli bardziej bizarność niż weird. Jedynie początek jest lekko weirdowy, gdy jeszcze totalnie nie wiemy w jakim kierunku to wszystko skręci, potem już się robi tylko bizarnie, a to za sprawą naprawdę nietypowej, ale przemyślanej konsekwentnie tutaj tworzonej oprawy audiowizualnej. Widać, że Morgan, reżyser i współscenarzysta, zna się na animacji poklatkowej i bardzo sprawnie wykorzystuje ją tutaj w aktorskim filmie fabularnym. Widzimy zarówno Prace nad animacją w świecie przedstawionym, gdyż, jak już powiedziałem, Ela i jej matka tworzą filmy tą techniką tak animacji poklatkowej. Widzimy także efekty w postaci krótkich scen, czyli nie tylko pracę gdzieś tam z boku, ale też efekty tej pracy. I ostatecznie widzimy przenikanie się światów, to jest też kukiełki, Żyjące jak gdyby w naszej rzeczywistości. Co istotne te kukiełki małe i duże to nie jest jakiś nie wiem, kolorowy plastuś, a naprawdę brudne, oślizgłe, obrzydliwe maszkary. Mamy tutaj tłuszczowosk, który jest używany do tworzenia pacynek. Tłuszczowosk zmieszany z kawałkami mięsa, włosami, popiołem, jakimś tam innym brudem, spadliną, zębami, tego typu rzeczami i muszę przyznać, że te kukiełki, tak, te laleczki już w wersji mini robią wrażenie rzeczywiście wywołują asocjacje stricte horrorowe a gdybym w realu zobaczył coś takiego ożywionego, jeszcze większego no to powiłbym pewnie światowy rekord w biegu na dowolny dystans <tut> to dystans by nie robił żadnej różnicy, nie miałby żadnego znaczenia to jest niepokojące tak przez wielkie N. W filmie jest też stosunkowo sporo gore. Stop Motion stara się nie konkurować nie wiem, z The Sadness czy z Terrifierem, ale pozwala sobie na różnego rodzaju okaleczenia, grzebanie w ranach czy zabijanie dzieci i dorosłych, a także na bardzo nietypowe sceny przemocy związane z tym przecinaniem się rzeczywistości animacji życia bohaterki. Tutaj no, nie zdradzę o co chodzi, ale Mamy do czynienia no, z nietypowym rodzajem przemocy, auto-przemocy, etc. I oprócz tej brudnej estetyki i mieszania rzeczywistości istotne jest także nietypowe udźwiękowienie, bo mamy oczywiście jakieś klimatyczne, dziwaczne ambienty w ścieżce muzycznej, które odpowiadają za tę atmosferę dziwności też, ale najbardziej rzuca się w oczy mocno podbite tło, mocno podbite atmosfery. Już wyjaśniam. Otóż w filmie y, mamy stosunkowo wiele relatywnie cichych scen które rozgrywają się w jakichś zamkniętych pomieszczeniach, tutaj w gabinecie pracy nad filmem na przykład i każdy odgłos w tle zostaje wzmocniony. Tak nie ma atmosfery, jakichś kawiarni czy czegoś takiego takich większej ilości odgłosów. Mamy skupienie na takich drobnostkach typu ludzkie wdechy i wydechy, odgłosy kroków, dźwięki aparatury szpitalnej czy z tego sprzętu do animacji poklatkowej, który też tam cyka fotki, klika i tak dalej. I to tworzy jeszcze bardziej magiczną, dziwną, surrealistyczną atmosferę. Pozwala też na jumpscares, gdy na przykład ktoś lub coś zacznie gdzieś tam dobijać się do drzwi przykładowo, no bo skoro zwykły oddech jest podbity, no to uderzenie w drzwi jest wówczas naprawdę potężnym hałasem, ale z drugiej strony momentami jest to męczące, bo ten zabieg jest nienaturalny i ta nienaturalność wybija, zwraca uwagę widza i w niektórych scenach służy wyłącznie budowaniu tej dziwności, dalszemu kreowaniu atmosfery bizarności której tak już się wylewa z ekranu więc moim zdaniem czasami troszkę przeszarżowano czasami jest to zrobione rzeczywiście ze smakiem sensownie ma sens czasami zaś jest to trochę taka sztuka dla sztuki drugi problem dotyczy montażu dokładnie w sumie dwóch sekwencji gdyż dwa razy film zostaje tak pocięty że bohaterka patrzy w jednym kierunku a po cięciu sama idzie z tamtego kierunku. I to wygląda tak, jakby jej klon czy siostra bliźniaczka pojawiły się w kadrze, pojawiły się w przestrzeni, właśnie szły z naprzeciwka, ale tak się nie dzieje. Tak? To jest po prostu dziwaczne cięcie i być może istnieje tutaj po to, by po prostu mylić widza i podbijać ten surrealizm, dziwność, ale mnie to też wybijało. Tak? Moim zdaniem jest to dziwny i niepotrzebny zabieg. No dobra, ale nie samą stroną formalną, tak nie samą formą żyje film. Od strony formalnej stop motion na pewno jest czymś wyjątkowym. A jak sprawdzają się fabuła i zabiegi narracyjne? Początkowo całkiem dobrze. Seans przywoływał we mnie wspomnienia z lektury opowiadań Poego. Połego. Ja o tym wspominałem już tutaj pewnie w podcaście, na widzonym podcaście wielokrotnie. Narrator w tekstach Edgarana Poego bardzo często jest niewiarygodny gdyż jest jednocześnie naćpany, chory, niestabilny psychicznie i tak dalej. I w związku z tym jego opowieść można poddawać od początku w wątpliwość. Tak, może coś się wydarzyło, może coś nadprzyrodzonego, a może facet po prostu przedawkował opium, czy zwariował. Tutaj bohaterka zmaga się z chorobą opiekuńczej matki, jej dziedzictwem też, gdyż sama także zajmuje się animacją poklatkową i teraz próbuje stworzyć coś własnego. Jest też w konflikcie w związku z tymi własnymi marzeniami o karierze. Jest zestresowana, przemęczona. Widzimy tutaj, że jedną noc zarywa i w związku z tym następnego dnia jest nieprzytomna. W tle pojawiają się też substancje psychoaktywne w pewnym wątku, ale tutaj akurat mamy swoisty twist, więc nie chcę powiedzieć za wiele. W każdym razie Obserwujemy świat z perspektywy osoby, która też nie do końca jest wiarygodna, tak? która być może pod wpływem tego, gdzie się teraz znalazła w życiu, no, pewne rzeczy nadinterpretuje przykładowo, dlatego nie możemy do końca ufać w to, co widzimy na ekranie i osobiście na ogół lubię takie zagrania, lubię analizować takie teksty kultury śledzić wszystkie wątki, zastanawiać się co się wydarzyło naprawdę, co było tylko z widem, nie wiem, narkotycznym tripem, wytworem chorej wyobraźni, chorobą psychiczną i tak dalej. Tutaj jednak ta surrealistyczna rzeczywistość szybko się rozpada. Poddajemy w wątpliwość nie jakieś detale, tak? To nie chodzi o to, że bohaterka widzi ciut więcej, nie? To nie jest wątek też z kororów, przykładowo dzieci, które widzą świat nadprzyrodzony i dorosłych, którzy tego nie widzą. Nie, tutaj tak naprawdę wątpliwość poddajemy nie te szczegółiki, a całe wątki. Tak naprawdę po 30 minutach filmu, seansu, zacząłem się zastanawiać, czy przykładowo ta dziewczynka, która stała się bohaterką naszej opowieści, w ogóle istnieje. Kogoś to może kupić. Taka niestabilność świata przedstawionego to jest na pewno coś ciekawego, ale dla mnie to było trochę zbyt wiele. Tak miałem wrażenie, że ten film tak płynie, nie wiadomo w jakim kierunku do końca. Ten świat dla mnie rozpada się ciutkę za mocno. Męczący jest też fakt dyskomfortu, który ten film wzbudza praktycznie przez całe 90 minut. On trwa 90, nie wiem, 2-3 minuty, oczywiście w tym kilka minut napisów i kilka razy w w ciągu seansu widzimy bohaterkę uśmiechniętą, ale tak naprawdę od pierwszej do ostatniej minuty ona jest pod presją, w stanie jakiegoś napięcia, dyskomfortu właśnie. I są sceny, kiedy te emocje się wzmagają, kiedy spadają, ale nigdy nie spadają do jakiegoś takiego akceptowalnego poziomu. To wygląda tak, że widzimy zwykły dyskomfort, wysoki dyskomfort, zwykły dyskomfort, wysoki dyskomfort, zwykły, wysoki i tak dalej. W tym filmie nigdy nie jest miło i przyjemnie. Relacje międzyludzkie ciągle się psują, rzeczywistość ciągle się go spada i to zaczyna w którymś momencie męczyć. Było kilka takich filmów, w kontekście których ja też wspominałem, że one są nieprzyjemne, tak, gdy się z nimi obcuje, ale nie pamiętam kiedy ostatni raz ten dyskomfort w świecie przedstawionym aż tak mi się udzielił, aż tak mnie męczył jak w tym wypadku. I może też to wszystko o czym mówię brzmi, jakby ta produkcja była jakimiś mrocznymi puzzlami, tak? taką wielką zagadką, bizarnym palimpsestem do odczytania, ale tak nie jest, bo po sensie okazuje się, że w gruncie rzeczy historia jest prosta, banalnie wręcz prosta, metafora raczej płytka. Jest dobrze wykorzystana, bo jest e, też wizualnie wykorzystana na wielu poziomach, ale nie jest no szczególnie głęboka przy tym. tak Technicznie jest ciekawie tutaj zaprezentowana, ale tak intelektualnie nie stymuluje. W filmie pojawia się też pewna trójaktowa opowieść, która staje się rzeczywistością. I my wiemy, że eskalacja nastąpi gdy dojdziemy do punktu trzeciego w ostatnim akcie, tak? pierwsze dwa etapy są nam najpierw podane wprost, postacie werbalnie słowami po prostu opowiadają o tym, co się ma wydarzyć i potem to się spełnia. No za pierwszym razem to jest jakoś tam niespo, jakaś tam niespodzianka, gdyż no, opowieść, jakaś tam fikcja powiedzmy staje się rzeczywistością, no za drugim razem już Totalnie się tego spodziewamy. Za trzecim razem także. I ten e, trzeci akt, powiedzmy, znaczy akt tej opowieści tutaj e, zostaje utrzymany w tajemnicy i w związku z tym finałowa eskalacja rzeczywiście jest pewnym zaskoczeniem. To jest wątpię, by ktokolwiek domyślił się, jak będzie wyglądała przedostatnia scena. Raczej taka osoba nie może istnieć. Ale, ale zaskoczeniem są szczegóły, a nie samo pogłębienie się bizarności dyskomfortu. Przez to, że cały ten film jest męczący, brudny i bizarny, to nie odczułem za mocno klimaks. On tutaj jest obecny ja go widzę, tak? I nawet jakbym miał to jakoś rozpisać, mogę powiedzieć wprost, że on podbija poprzeczkę, tak? Rozumiem zamysł twórców, rzeczywiście teoretycznie. Ta sytuacja mocno eskaluje, ale ta poprzeczka, o której wspomniałem, ona od początku była na tyle wysoko, że w finale nie odczuwam tego podbicia. Tak? Jest climax, ale on nie działa tak mocno, jak w filmie, gdzie no, sytuacja rzeczywiście eskaluje nagle. Tutaj ona, to wszystko jest cały czas nieprzyjemne i na końcu jest po prostu bardziej nieprzyjemne. Mój kolejny problem to, to brzmi może trochę dziwnie, ale status społeczny materialny oraz ego bohaterów. To być może kwestia indywidualnej wrażliwości, ale mnie trudno było zrozumieć bohaterkę, która poza absolutnie pierwszą sceną jest mocno zorientowana na siebie. Ona chce być wielką artystką, ale tak naprawdę w sumie nie osiągnęła dotychczas nic, przynajmniej film nam nie mówi o tym, że wcześniej w ogóle próbowała coś stworzyć, tak. Więc to, to się wydaje trochę takim absurdalnym, w sumie podejściem do tematu własnej kariery. W dodatku ona odrzuca, nie wiem, na przykład ofertę pracy w marketingu czy w biurze, no bo właśnie ona chce zrobić swój film ukazać właśnie cząstkę siebie jako artystki. No i ona nie musi przyjmować tych ofert, bo ona nie musi pracować. No i tak ona nic nie musi, bo ma cudowną sytuację socjoekonomiczną. Taką aż właśnie absurdalną, magiczną, też surrealistyczną. Ma ogromny dom matki. Jej nazwisko, które pewnie pomogłoby zrobić karierę, bo matka jest znaną twórczynią, tak? ma jej sprzęt do tworzenia tej animacji, doświadczenie, no bo obserwowała ją przez lata. Ma chłopaka, który też bez mknięcia okiem załatwia jej nowe mieszkanie, które może przerobić na biuro. Ten chłopak też jest jakoś absurdalnie bogaty tutaj. Ma praktycznie cały budynek, którym może zarządzać na własność. Nie wiem, czy on jest tutaj właśnie zarządcą nieruchomości, czy sprzedawcą nieruchomości, agentem, deweloperem. Diabli wiedzą w każdym razie. Bohaterowie są tutaj właśnie absurdalnie jak gdyby tak bogaci, niezależnie finansowo i to tak ad absurdum. W związku z tym trudniej mi wczuć się w tę sytuację bohaterki. Ja rozumiem, że jej relacja z matką była trudna i że opiekowanie się chorym rodzicem to nic fajnego. Ja sam przez to przechodziłem, w pewnym sensie przechodzę nadal. Dosłownie jutro na przykład Jadę rano zawieść mamę, mamę do szpitala na badania i też nie wiadomo, kiedy ją odbierzemy, nie wiadomo, jak to wszystko tam się potoczy. Rozumiem to, tak. Rozumiem też burnout bohaterki, zmęczenie materiału, niemożność podołania wyzwaniom, nie wiem, jakiś brak siły twórczej, kreatywności. Ja to też znam z autopsji. Tak, dzisiaj też nagrałem przykład podcast na ostatnią chwilę, bo się nie mogłem zebrać do tego. Miałem tam kilka pomysłów, okazało się, że są za duże, nie zdążę, nie wyrobię się z nimi, tak też nie chciałem dwóch komiksów w tydzień po tygodniu, etc. Rozumiem różne rzeczy, znam część z nich też z autopsji, ale mimo to trudno mi było empatyzować z tą postacią, tak czuć współczucie, bo Ela nie zmaga się z żadnym z takich problemów zwykłej codzienności. Tak, ona żyje w złotej bańce i jasne, nadal cierpi, ale cierpi w złotej bańce. W związku z tym... Ja trochę czuję się jakbym lizał loda przez szybkę, nie? gdy czuję, że powinienem w danym momencie z nią trochę bardziej współodczuwać. I też jest dziwnie prowadzona. Tak jak mówiłem na początku, ja tutaj nie mam żadnych zarzutów wobec aktorki, bo moim zdaniem aktorka rzeczywiście podobała tej roli i sprawdza się dobrze slash bardzo dobrze, ale sama postać jest pisana tak trochę antypatycznie. Od samego początku zachowuje się niezbyt przyjemnie, właśnie jest zorientowana na siebie i dodatkowo żyje w tej złotej bańce. I dla mnie to stanowi pewnego rodzaju problem. Do tego ta metafora bycia kukiełką, bycia zależnym od innych jest troszkę zbyt nachalna. Od pierwszej sceny matka zwraca się do córki per popet. A więc niemalże papet. Słowa tak podobne, że trudno jednego z drugim nie skojarzyć, a potem wręcz jest dialog, w którym matka używa i popet, i papet na przestrzeni dwóch, trzech zdań. Później ta metafora staje się jeszcze bardziej dosłowna i tu ma swój urok poprzez technikalia, poprzez to, jak to zostało ukazane, ale fabularnie, intelektualnie, powtórzę się, mnie to nie porwało. Tak więc podsumowując, od strony estetyki trzeba powiedzieć, że stop motion jest czymś wyjątkowym. Tak? Dan Martin, który odpowiadał tutaj za efekty i tworzenie lalek oraz Robert Morgan, reżyser, który odpowiadał też za animację, rzeczywiście wykonali kawał dobrej roboty i z przyjemnością też czyta się wywiady z nimi. tak Zwłaszcza Dan Martin dużo opowiada o tym, jak tworzył poszczególne lalki, których jest tutaj całkiem sporo, czy sekwencje. Sporo w tym takiego technicznego języka, średnio zrozumiałego dla amatora, przynajmniej dla mnie, ale mimo to czytało się to, czy słuchało się tego z pewnego rodzaju fascynacją. To było przyjemne. Też no rzeczywiście doceniałem to już na etapie seansu, bo te lalki są świetnie zrealizowane, tak stworzone, wykoncypowane. One też ewoluują w toku filmu. Nie chcę też powiedzieć znowu za wiele, ale jak się im przyjrzycie w różnych scenach, no to one nie wyglądają tak samo od początku do końca. Tak inaczej każda praktycznie z tych kukiełek, pacynek przechodzi pewną ewolucję. To znowu to jest coś, co działa na plus. Udźwiękowienie, jak już mówiłem, też jest nietypowe i wzmaga bizarność, chociaż momentami męczy. Dlatego za oryginalność formy, za samą ambicję w tym, jak to jest prezentowane, Moim zdaniem ten film zasługuje spokojnie na jakąś ósemkę, no ale całościowo mnie nie porwał. Seans okazał się dla mnie wyjątkowo męczący. Byłem autentycznie zaskoczony, jak bardzo ten dyskomfort rzeczywiście mi się udzielił, ale nie w taki pozytywny sposób. Na koniec nie nastąpiło katarziz ani też nie wiem, jakieś wzruszenie czy cokolwiek innego, tylko zostałem z tym, z moim zmęczeniem i też pewnego rodzaju zawodem w związku z ze wspomnianą płytkością głównej metafory. Nie wiem, może czegoś tutaj nie widzę. tak? Może tym razem akurat coś mi umknęło, ale mam wrażenie, że głębia jest pozorna. Także głębia jest bardziej w stronie technicznej, aniżeli w fabularnej. Dlatego prywatnie ja oceniam na jakąś szóstkę. Tak, To nie jest tak, że to był też zawód, że stwierdziłem, Boże, zmarnowałem czas, bez sensu. nie? Czy w ogóle jest sens o tym nagrywać, czy coś? Nie. No Aż tak się nie było, ale to też nie było dobre doświadczenie. Tak? Może mu średnić, więc ostatecznie 6 plus 8, tak? Dajmy siódemkę i taką oceną powiedzmy zakończę. Jeżeli widzieliście film, to dajcie znać w komentarzach, jak wy oceniacie seans. Jeżeli nie, no to wyciągnijcie wnioski z tego, co tutaj mówię sami. Od strony formalnej na pewno jest to coś ciekawego, od strony fabularnej już niekoniecznie. Na teraz to wszystko ode mnie. Tradycyjnie już będę Wam więc życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.